Ku mojemu zaskoczeniu gość energicznie skierował się w stronę mojej skromnej osoby. Jestem ojcem dzitka po kiełbasa. Wysapał i wyciągnął do mnie rękę. Zauważyłem, że czoło pokrywają mu kropelki potu. Powiedziano mi, że nazywasz się Arek Ciuruś i że byłeś z dzitkiem. Y, czy to prawda? Tak, proszę pana, bąknąłem. Dyrektorka mnie wezwała. Podobno stało się coś strasznego. Powiedz no mi, chrząknął zmartwiony, czy dzidek znów miał jakieś pomysły? Pomysły? Nie chciałem wysywać syfona i wbiłem oczy w podłogę. Nie rozumiem, proszę pana, o co właściwie chodzi? Tylko o to, czy wskutek swoich, powiedzmy, niezwykłych pomysłów nie wplątał się znów w jakąś kabałę. Milczałem, zakłopotany. Nie bój się, rzekł ojciec Syfona, szanuję pomysły mojego syna i staram się je zrozumieć, nawet te, powiedzmy, najdziwniejsze, aczkolwiek rzadko mi się udaje... Nie. Patrzyły na mnie wyblakłe, bardzo zatroskane oczy. Widać było, że człowiek ten ogromnie kocha dzidka, choć dzidek daje mu się porządnie we znaki. No, a, a więc, pytał niespokojnie, co, co tam przeskrobał? Nic, proszę pana, odparłem, czerwieniąc się. Tym razem naprawdę nie miał żadnych pomysłów. To był nieszczęśliwy przypadek, czysty przypadek. Po prostu dzidek przyłapał w pracowni złodzieja. On chciał wynieść papugę, a dzidek jej bronił i coś tam się stłukło przy okazji. To znaczy, szyba poleciała. I jedna. Zainteresował się pan pokiełbas. Może dwie, i regał. Chrząknąłem zakłopotany. Co regał? Nic. Upadł. C tylko to. No i gabloty poszły. G gabloty. I terrarium? – Tylko to. Pan pokiełbas uspokoił się nieco. Tylko, ale zwierzęta, co tam były? Rozbiegły się po szkole. Zwierzęta P pogryzły kogoś? Nie nic się nikomu nie stało dzięki Bogu pan pokiełbas odetchnął wyraźnie i to naprawdę wszystko wszystko dzidek wyjaśnił, że to nie jego wina, ale oni urwałem zmieszany co co oni nie uwierzyli to znaczy w tego złodzieja i skrupiło się na dzitku on jest nowy i dlatego tak rozumiem podpadł no to rozmowa z dyrektorką będzie trudna. Pan Pokiełbas ściszył głos. Powiedz mi, jaka ona jest? To magnificencja, odparłem, jakby samo przezwisko tłumaczyło wszystko. Rozumiem. Drażnią ją tacy uczniowie jak dzidek. Ona nie kocha fenomenów, gwiazdorów, meteorów, detektywów i geniuszy szkolnych. A kogo kocha? Skruszonych winowajców, proszę pana. Bardzo lubi, jak ktoś się odważnie przyznaje i wtedy gotowa jest sama szukać dla niego okoliczności łagodzących, a nawet bronić go przed małym panem Witwickim, który jest pies na przestępców szkolnych. Niestety rzecz w tym, że dzidek nie może się przyznać do tego, czego nie zrobił. No, no oczywiście. Pan Pokiełbas ponownie otarł pod z szyi. – Tak, to nie są zbyt krzepiące wiadomości. Czuję się, jakbym musiał wejść do jaskini lwa, to znaczy w tym wypadku lwicy. Z kancelarii wyjrzała chłopczyca, tak nazywaliśmy wielką panią Leduch, sekretarkę szkolną z racji nadmiernego wzrostu i krótko ostrzyżonej głowy. – Czy już jest ktoś od ucznia po kiełbasa? – zapytała, rozglądając się. Y, jestem, zameldował pan pokiełbas i z nerwów stanął na baczność. Pan jest ojcem tego gagatka, chłopczyca zmierzyła go krytycznym wzrokiem. Y, tak, to ja, odparł mężnie. Proszę ze mną, pani dyrektor czeka. Pan po uśmiechnął się do mnie, klepnął mnie po ramieniu na pożegnanie, wciągnął brzuch, przejechał grzebykiem po łysinie, obciągnął poły prochowca, wyprostował się, zaczerpnął powietrza jak sztangista przed ciężką próbą i z podniesionym czołem pomaszerował śmiało. Pomyślałem, że syfon ma dzielnego ojca. Mój w takich wypadkach tchórzliwie wyręczał się silniejszą połową tandemu, to znaczy moją dzielną mamą. Czekałem niespokojny pod drzwiami. Sam byłem zdumiony, że tak się przejmuje losem dzitka. Poznałem go przecież dopiero parę godzin temu, a już drżę o niego jak o bliską mi duszę. Co tu gadać? Jakoś polubiłem gałgana. Brakowało mi kogoś takiego i coś mnie do niego ciągnęło, choć wiedziałem, że powinienem był trzymać się z daleka dla jego dobra. Syfon wyleciał z gabinetu po niespełna pół godzinie, czerwony z podniecenia, ale z suchym okiem. Chyba wyjdę obronną ręką z tej kabały, wysapał. Tato był znakomity, mówię ci, wywiązał się z powinności rodzicielskiej na medal. I Jakoś załatwiliśmy, to znaczy tato załatwił. Wstawi nowe szyby do terrariów, sam, a oprócz tego naprawi krany w umywalniach, a w gabinecie magnificencji uszczelni okna i odpowietrzy grzejniki. Twój stary jest w końcu szklarzem czy hydraulikiem? Właściwie to on jest pisarzem. Dłubie w starych szpargałach i wygrzebuje różne ciekawostki. Skronik miasta, a potem pisze o tym w gazecie. No, co nie przeszkadza, że robi tysiąc innych rzeczy. To wybitny majster Klepka. Hydraulika to jego hobby. I naprawdę potrafi odpowietrzać? Czasem mu się udaje, ale potrafi też skutecznie zapowietrzać, nie mówiąc już o tym, że potrafi również urządzać różne spektakularne widowiska, jak potop ogólny domowy, wodospady schodowe, kaskadowe, fontanny bijące ze ściany. No, nie rób takiej miny, może nie będzie tak źle. Wprawdzie tato to nie złota rączka, ale w końcu dla magnificencji liczy się każda, nawet taka niezbyt fachowa. W szkole brakuje forsy na naprawy i remonty, rozumiesz? Rozumiem i zazdroszczę. Udał ci się, tata. A co z tobą? Na czym ostatecznie stanęło? Będę zbadany przez psychiatrę, oznajmił wyraźnie ucieszony. A może tylko nadrabiał miną. Chyba przez psychologa sprostowałem. Nie przez psychiatrę. Nie bój się, ona każdego tak straszy. Skończy się najwyżej na psychologu. Wcale się nie boję. Nawet wolę być zbadany przez psychiatrę. To może być ciekawe. Lekarze od wariatów zawsze mnie fascynowali. Najważniejsze, że magnificencja daje mi szansę. Tak powiedziała, Daje ci szansę Dezyderiuszu. Nieźle. Jak użyła twojego imienia, to już całkiem dobrze. I pewnie powiedziała, że weźmie cię pod lupę gogiczną i że będziesz u niej na podglądzie. – No, faktycznie tak powiedziała, skąd wiesz? – Bo ja też jestem u niej pod lupą, już od zeszłego roku. – To trochę uciążliwe, ale da się wytrzymać. – Tylko pewnie ci łyso, że tak od razu podpadłeś. – Pestka – wzruszył ramionami. – Jestem przyzwyczajony. – Ja zawsze podpadam. W tamtej szkole też od razu podpadłem. – Mnie też potwornie łyso wyznałem, bo to wszystko przeze mnie. To ja ściągnąłem na ciebie nieszczęście. Zawsze ściągam na tych, co są ze mną – ale ty mi nie wierzyłeś. No to masz. No, no, warknął Syfon. Nie bądź taki ważny. Zdaje ci się, że masz wpływ na to, jak świat się kręci? Za bardzo jesteś zarozumiały. W końcu to ja miałem pomysł z łapaniem złodzieja, nie ty. Pomysł, powtórzyłem z goryczą, pomysł był znakomity. Na pewno by ci się wszystko udało, gdyby nie ja... Powinienem był utrzymać się od ciebie z daleka i w ogóle nie wchodzić do menażerii. A najlepiej byłoby dla wszystkich, łącznie z magnificencją, gdybym dziś uciekł ze szkoły i gdzieś się zaszył. Nie wygłupiaj się. To idiotyczne kompleksy. Wmawiasz sobie różne bzdury, bo lubisz się litować nad sobą, ale uszy do góry, nie martw się. Dziś nie wyszło, Zagieli nas, ale odegniemy się. Już to mówiłeś, jak nas wsadzili do menażerii. I co wyszło? Zaczekaj, pomalutku Uczymy się dopiero, także na błędach Nie wszystko da się zrobić od razu Na pierwszy gwizdek Porażki są nieuniknione Do trzech razy sztuka Rozpatrzymy się, przygotujemy, podszkolimy I zobaczysz, czy je będzie na wierzchu Mam klawy pomysł no, Co tak patrzysz, nie bój się To nieszkodliwy pomysł i całkiem realny Założymy agen agenturę Jęknąłem, zlituj się Miałem na myśli agencję Jaką znowu agencję? Detektywistyczną. Takie biuro pomocy dla tych, co są w kropce. Szlachetna idea. Mucha nie siada. To nas postawi na nogi. To nam da satysfakcję. Już teraz widzę kilka spraw do pilnego rozgryzienia. Ale... Magnificencja. Pamiętaj, jesteśmy na podglądzie. Magnificencja jeszcze nam kiedyś podziękuje. Nie, daj spokój. To szaleństwo. Zostaw. Wpakujemy się w tarapaty. W każdym razie nie ze mną te numery. Ze mną to ci nie wyjdzie. Ja nie mogę, nie powinienem. Oj, hej. Znów to samo. Nie bądź nudny, skrzywił się. Zapomniałeś, że ja jestem... Dobra, dobra, przerwał mi. Już słyszałem. Jesteś poczciwy, niewinny bombel, który samotnie boksuje się z niedobrą rzeczywistością. Ale odważę się zauważyć, że wszyscy się boksują mniej lub więcej, każdy na swój sposób i ja też. Ja też do licha piekielnie się boksuję, więc czemu nie moglibyśmy boksować się razem? Na pewno z tego wyniknie coś zabawnego, a może nawet pożytecznego.